Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie *Carrying Through the Matrix, 3 kwietnia 2016. Komunikacja masowa brzmi fajnie, prawda? Bo powinniśmy być istotami społecznymi, widzicie, i lubimy nawiązywać stosunki towarzyskie, przynajmniej tak nam powtarzają. Ale jeżeli, ale jeżeli się na tym zastanowicie, oczywiście, to jest także bardzo potężny instrument, bardzo, bardzo potężny instrument, tak potężny faktycznie, że przez wieki elity zawsze były świadome, że wygłaszanie informacji swoim poddanym było potrzebne. Tak ich nazywali, poddanymi. My nadal jesteśmy poddani tak naprawdę. I kiedy coś było wygłaszane od wysoko postawionej osoby, jak od króla na przykład, wtedy ludzie raczej w to wierzyli, widzicie bo oni byli wyszkoleni, a my prostacy nie byliśmy. Tak kiedyś było, widzicie. I dzisiaj oczywiście ciężko jest być inteligentnym prostakiem. Inteligentni prostacy żyli w czasach średniowiecza, którzy słyszeli ogłoszenia podawane przez krzykaczy miejskich. Oni wysyłali jeźdźców po krajach, oczywiście z witami, którzy wyczytywali ogłoszenia i rzeczy, których ludzie mieli się słuchać, i tak dalej i dlaczego. Znowu, dla fałszywych powodów. Zawsze wam dają fałszywe powody, dlaczego musicie się słuchać. Zawsze stoją za tym alternatywne powody, ale wiele prostaków było inteligentnych. Ich mózgi nie były tak wyprane, jak nasze dzisiaj. I kiedy jesteście czujni, wyczuwacie pismo nosem bardzo szybko. Kiedy słyszycie coś, co nie ma dla was sensu. I od poprzednich doświadczeń także zawsze jesteście przezorni następnego świadczenia lub podobnie. Ale dzisiaj ta technika jest bardziej udoskonalona. prania mózgów całych krajów i narodów i nawet świata przez odpowiedni rodzaj naukowo zaprojektowanej techniki propagandy. Wcześniej wspominałem, jak rozrywka jest najlepszą techniką, jaką mają, bo wtedy zapora do waszego umysłu jest zniżona, kiedy myślicie, że relaksujecie się jesteście zabawiani. I przez rozrywkę są wam podawane wszystkie zmiany w kulturze, które wy później naśladujecie, myśląc, że to jest naturalne i normalne. I zaczynacie od komika jak Jacka Benny, który dawał wam bardzo dowciwne i sprytne kawały i tak dalej. I lądujecie na tych postaciach teraz, które przeklinają i opowiadają o swoich funkcjach ciała bardzo często. I ludzie się z tego aktualnie śmieją, widzicie, bo zostali wyszkoleni, żeby się z tego śmiać, tak jakby było to normalne. Także jesteście non-stop zmieniani przez tych, którzy to wszystko kontrolują, całą kulturę. Już zmieniają kulturę. Teraz komunikacja masowa niesamowicie użyła im w tym. Tak, szkoły pomogły wspólnej indoktrynacji ludzi, ale kiedy macie masową komunikację, radio, a później telewizję. Wpadły momentalnie w ręce tych osób, które miały moc i które zadecydowały, jakie społeczeństwo będą kontrolować w przyszłości. I także dzisiaj mają swoje sztaby ekspertów, bardzo, bardzo ich dużo gdzie obserwują, co jest popularne, jeżeli wprowadzimy to, to i tamto w społeczeństwo. Widzicie, kiedy jakakolwiek technologia jest wprowadzona w społeczeństwo, to sama z siebie zmieni kulturę. I ostatnią rzeczą, jaką chcą wprowadzić, to coś, co aktualnie uwolni ludzki umysł. Także upewniają się, że zawsze będą odpowiedzialni za wszystko, co ludziom dadzą. Także przez radio i telewizję oczywiście zostaliśmy dani wspólne zrozumienie, które nasi właścicielowie chcieli, żebyśmy mieli o świecie i o przeszłości nawet. Oni ciągle zmieniają przeszłość non-stop. Także przez rozwój nauki zachowania człowieka i psychologii i całą resztę. I przez niekończące się badania i zbieranie danych na nas wszystkich do dnia dzisiejszego, gdzie wasze codzienne dane zostają dodawane do waszego profilu i tak dalej. Oni wiedzą dokładnie kim jesteście i jesteście katalizowani do poszczególnej szufladki, to jest typ taki i taki i tak dalej. I mają wasze grupy przyjaciół i z kim rozmawiacie i całą resztę i dlaczego z nimi rozmawiacie i co macie wspólnego i tak dalej, widzicie. Jest to doskonałe, naprawdę doskonałe. I powód, dla którego jest to dzisiaj łatwiejsze, i zauważyłem to dawno temu, kiedy chcą wprowadzić nową zmianę w kulturze, wprowadzając jakąś nową technologię lub podobnie, na maksa zaczynają używać propagandycznej techniki Bernaysa przez lekramy i nawet wkładają reklamy do dzienników i tak dalej, aż prezenterzy zaczynają rozmawiać o tym, jak na przykład w latach 60. lub 70. Jeżeli oglądacie stare wideo, zobaczycie, jak pchali narkotyki i rock n roll i wolny seks i to wszystko było prezentowane z takim szumem uciechy i zabawy. I bądźmy szczerzy, ludzie, którzy są uzależnieni od narkotyków, nie żyją w szczęściu. I opad od seksu, choroby i usunięte ciąże także nie są fajne. Wszystko ma swoje konsekwencje. I wiele ludzi dostroiło się i odpadło, jak to mówili. I odpadli na dobre. Wiele skończyło w szpitalach psychiatrycznych. Bo, bo mieli skizofrenię spowodowaną przez narkotyki i wiele innych rodzajów szkód itd. Tak to było pchane przez samą górę, widzicie, rewolucja, aby zburzyć stare społeczeństwo kontrolowane przez właścicieli i stworzyć nowe społeczeństwo wprowadzone przez tych samych właścicieli, Powiedzieli, jakie technologie wprowadzą w przyszłości i chcieli się upewnić, że będą nimi kontrolować również i dlatego mówili ludziom, że wszystko jest fajne, fajne, fajne. Teraz zawsze mieliście w opowiadaniach i fikcji lekcje moralne, które były w nich budowane i w najprostszej formie dla prostego, dla prostego społeczeństwa, które nawzajem się nie morduje, i skoro celem rodzi, rodziny jest mieć dzieci i aby opiekować się tymi dziećmi, nie żeby państwo się opiekowało, ale żebyście wy się opiekowali, tak uczy się podstawowych odpowiedzialności. Także dawali wam wtedy te typowe filmy, filmy dzikiego zachodu jak Shane, gdzie mężczyzna jest mężczyzną i był przyzwoitym facetem itd., tak ale wiedział jak przy, przeciwstawić się złym ludziom, aby bronić, bronić, bronić. W ten sposób pokazywali to wtedy, ale przez rewolucję lat 60. i 70. mistrzowie kontroli Chcie, chcieli, aby wszystkie kobiety dołączyły się do siły roboczej i musieli e, oddzielić je od mężczyzn i dać im wolny seks i wolną miłość i całą resztę. I to już próbowali w dalszych latach XIX wieku. E, H.G. Wells był zwolennikiem, był propagandystą oczywiście dla elity wolnej miłości. Nazywali to wolną miłością już wtedy. Ale nie mieli pigułki i całej reszty lub penicyliny aby poradzić sobie ze złymi efektami takiego well, zachowania. Widzicie. W latach 60 wyszli z pigułką i kliniki dla usuwania ciąży też powstały i życie zostało zdewaluowane, bo mistrzowie na górze chcieli, żeby wszyscy dołączyli się do siły roboczej, nie chcieli trwałych związków, chcieli, aby kobiety pracowały, co podwoiło im ilość podatków i mogli zmniejszyć ilość ludzi również. I, I częścią celu też było, aby ewentualnie ściągnąć ludzi za granicy, a dla systemu światowego bez granic, widzicie, y, aby zastąpić tych, którzy się nie rodzili. I powodem, dla którego wszystko dzisiaj się tak szybko dzieje, nie przez dżihadów ze środkowego wschodu, lub to, czy tamto, tylko dlatego, że teraz przyszedł na to czas. Wszyscy zostaliście zaprogramowani, dwa, trzy pokolenia tym zaprogramowane od lat 60 i czas na to jest dojrzały, widzicie. I dlatego to się wszystko dzieje dzisiaj. Teraz jeden z ważnych ludzi w tym wszystkim starał się do pewnego stopnia ostrzec ludzi. Był na programie Micah Wallace, wywieszał do tego linki dziś wieczorem. Był to Aldous Huxley, autor książki Nowy Wspaniały Świat i innych książek również, innych powieści. Ale on oczywiście, nie wspominając o rodzinie, z której wyszedł, jego brat Julian Huxley był pierwszym naczelnym UNESCO Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty Nauki i Kultury, która zajmuje się ujednolicaniem edukacji i indoktrynacji na całym świecie dla celów, dla celów zmiany zachowania. Teraz, skoro Aldous Huxley był jego bratem, to on doskonale wiedział, czym jego braci interesuje i co robi i dlaczego to robi. I Aldous Huxley także martwił się problemem przeludnienia, jakim go nazywali. I kiedy macie dylemat informacji, które mają dwie strony, gdzie obydwie strony ogłaszają, dlaczego wierzą w to czy w tamto, musicie się zatrzymać i pomyśleć, bo ilość ludzi w dużej części Europy i na pewno w Anglii zmniejszała się wiele lat temu. I w tym samym czasie ludzie jak Huxley zaczęli się pokazywać i organizacje, do których on należał również, wygłaszając o niebezpieczeństwie przeludnienia. A lata później słyszymy, potrzebujemy więcej i więcej imigrantów, bo za mało ludzi się rodzi. Także jeżeli celem jest zmniejszenie ilości ludzi w waszym kraju i jesteście bardzo dobrzy i się słuchacie, to dlaczego chcą, żeby problem się pogorszył przez wprowadzenie ludzi z zagranicy, którzy będą mieli bardzo duże rodziny i którzy powiększą stan opieki społecznej. Następny produkt rewolucji, widzicie. Wszystko od tych samych ludzi. Wszystko od tych samych ludzi na górze. Mówi wam to, że mają inny plan dla was. Chcą się was pozbyć gruntownie ludności rodowitej. To jest część planu. Ale tak czy inaczej przechodzicie ogromne zmiany i Aldous Huxley na programie Michael Wallace mówił o rzeczach, o których on się obawiał. Już wtedy wiedział o Instytucie Tavistock i że wsadzali druty do ludzkich mózgów tam w Anglii, bo zawsze mogli użyć tak zwanych ludzi nienormalnych w tamtych czasach, w latach 30., 40. i 50., aby przeprowadzać swoje, swoje badania, swoje ciche badania. Wielu z tych ludzi było bez rodziny tych pacjentów, jeżeli mieli krewnych nawet, to takich, którzy nie chcieli ich odwiedzać lub nawet o nich wiedzieć, także byli doskonali do przeprowadzania tych badań, bo nikt się nie dopytywał. I już wtedy wiedzieli o wiele więcej niż tylko o prostej lobotomii i wszczepiali implanty do ludzkich mózgów z drutami, które były do nich przyczepione, jak, te, jak też robili ze szczurami, jak robił Pawłow i tak dalej. I dowiecie się, że chcieli wiedzieć, w jaki sposób mogą ludzi motywować, aby zmienili zachowanie. Przez podawanie prądu do poszczególnych części, części mózgu. Zbierali dane, dane o mózgu wtedy też. Huxley o tym mówił i zobaczycie, że jest zafascynowany niektórymi badaniami, które przeprowadzał i w tym samym czasie dawał Wam delikatne ostrzeżenia o technologii i szybkości postępu technologicznego. I także do, y, dotyczyło to, chociaż tego nie wspominał, ale wiedział o tym, to też dotyczyło behawiorizmu i psychologii człowieka, psychodynamiki, jaką ją nazywają, i innymi słowami, ustalone zachowania, z którymi rodzicie się, rodzice się wrodzone, nazywają je imperatywami i całą resztę. Dlaczego, dla, dlaczego robicie poszczególne rzeczy, kiedy jesteście młodzi i tak dalej, lub w większości, kiedy jesteście młodzi? Ale oni wiedzieli, że to wszystko będzie używane przez naukowców na górze. Naukowcy, których on znał, byli przeznaczeni, żeby być ogromną mocą, siłą, dominującą nad społeczeństwem światowym. I oni byli niesamowicie korzystni dla władców świata, dla mistrzów świata. Nazywał ich dominującą mniejszością i naturalnie wiedział, że istnieją. Faktycznie, przez małżeństwa jego rodzina była częścią tej mniejszości z Darwinami i całą resztą. Ale omawiałem ten temat lat temu. Ale musicie zrozumieć, że wiedział, że ktoś, kto rozumie te techniki bardzo, bardzo dobrze, Mógłby spowodować, że zwyczajni ludzie, powiedział, normalni ludzie mogliby zachowywać się i robić rzeczy, które być może dla własnego dobra nie powinni robić. Mówił o przekształceniu zachowania na, ma na skali masowej. Jest łatwiej zmienić zachowanie na skali masowej niż indywidualnie, bo w ludzkości są instynkty. Jest instynkt stada. Jest towarzyska strona do ludzkości, widzicie, i jest także presja grupy rówieśniczej, niesamowita presja, młodzi ludzie może doświadczają ją mocniej, bo chcą się dopasować i być akceptowani przez rówieśników. I także wracając do lat 60. 70., kiedy zawsze dają wam nowe słownictwo z rewolucją. To modne widzicie, jesteście popularni, rozumiecie modne słowa i całą resztę. Wszystko jest modne i tak dalej, i tak dalej. Także kiedy słyszycie nowe słowa, które wychodzą, one nie biorą się od ludzi z ulicy. Pochodzą od tych na górze, rozsiewają je przez media, przez muzykę i tak dalej, aby, abyście zaczęli naśladować, widzicie. I pracuje to bardzo dobrze. I skoro ich grupą docelową są w większości młodzi ludzie, widzicie, obywatele przyszłości, um, także muszą spowodować, aby wszystko brzmiało podniecająco. Żeby myśleli, że czegoś dopinają, że wszyscy czegoś dopinamy. Te same poglądy, te same wszystko widzicie i wszystko zmieniają. Także w latach 60 byli przyjęci wojną jądrową i całą resztą. Także duże grupy lewicowe, te wysoko postawione, robiły swoje demonstracje dookoła świata w tak zwanych wolnych krajach przeciwko wojnie atomowej. I spokój i miłość i ta cała reszta w tym samym czasie. Gdzie są dzisiaj? Więc widzicie, masy tylko naśladują liderów tych grup lewicowych, a jeżeli wielkie fundacje nie każą liderom maszerować, to siedzą w domu i oglądają telewizję. Także wszystko jest podniecające i promują zachowanie y, masowe i znowu presja od rówieśników, y, w to wchodzi cała reszta, aż do punktu kiedy, aby być popularnym i w modnej grupie, musicie zmienić zachowanie i zachowywać się w pewien dany sposób. Adoptujesz słownictwo, które jest Ci dane, y, wypowiadasz się tak samo o zespołach i tak dalej, lub LSD, LSD, lub jakichkolwiek innych nowych narkotykach, które są modne. I wszystko jest magiczne, jak wszystko jest magiczne. I spośród miliona tych ludzi ma szczęście, jeżeli jest jeden lub dwóch, którzy rozumieją, że są okłamywani z tej samej grupy wiekowej. Transmisja propagandy do mas jest tak doskonała przez technologię, że jest bardzo ciężko się przeciwstawić. Każde dziecko chce być zaakceptowane przez grupę rówieśników. Komuniści oczywiście używali to dużo wcześniej w swojej wielkiej rewolucji, gdzie pokolenia pracowały na cześć przyszłościowej utopii, która się nigdy nie spełniła oczywiście. Jest tak łatwo wymarzyć przyszłościową utopię, obiecywać gruszki na wierzbie i powtarzać to samo dookoła z entuzjazmem. Musi być z entuzjazmem, widzicie. To wszystko rady motywacyjne, z tego się bierze, to tego część. I musicie sprawić, że będą się podniecać, nieważne na jaki temat, aby się podniecali, aby było podniecające. A młodzi ludzie szczególnie się na to nabierają. My jesteśmy przyszłością, my jesteśmy światem, my jesteśmy przyszłością i tak dalej, i tak dalej. Słyszeliście to wszystko w piosenkach. I zadecydowali, że wiedzą wszystko, ale naprawdę nie wiedzą nic, bo nie wiesz, kiedy jesteś dzieckiem. Nie wiesz, starasz się dowiedzieć, co się dzieje, ale dziś jest trudniej i trudniej. Im więcej danych rzucają na internet, tym ciężej jest dla dziecka dowiedzieć się, co jest prawdą. Aż prawda stanie się naprawdę nieistotna, ewentualnie. Głównym punktem jest, że robią wszystko dla tego samego celu i w tym samym czasie. Teraz powracając do Aldusa Huxley'a, w rozmowie z Wal Walsem, nie jest przeciwko manipulowaniem genami w przyszłości. Wyznacza, jakie są z tym problemy. Wyznaczył coś, o czym mówił często, bardzo często faktycznie. I nawet wspomniał o książce wydanej przez krewnego, przez małżeństwo jednego ze swoich poprzedników, i wspomniał, że gruntowo elita podjęła decyzję dawno temu, że powodem, dla którego ludzie są prostakami, jest, że brakuje im pewnych genów intelektualnych, intelektualnych, genów IQ itd. I oczywiście naturalnie Charles Galton Darwin, o którym on mówi, napisał w swojej książce Następne milion lat. Że jeżeli elita mogłaby spowodować, żeby każda kobieta była zapłodniona przez kogoś tam wysoko, z lepszej klasy, z inteligencją i tak dalej, wtedy mogliby pozbyć się wad w ludzkości. Ale znowu wiedzieli, że to nigdy się nie spełni przez kulturę, która rządziła w tamtych czasach. Dzisiaj niektóre kobiety mogą aktualnie zamówić spermę z różnych krajów i tak i być przez nią zapłodnione, aby urodzić potomstwo, jakie chcą. Widzicie, nie ma nic, czego elita by nie wymyśliła w okręgach naukowych. Pamiętajcie, że oni pracują dla ludzi, którzy żyją w eugenice przez wieki. Genealogia jest im bardzo ważna. I oni są mistrzami pieniędzmi, bo zawsze prowadzili system finansowy, mówiąc Wam, czym pieniądze powinny być i kierując nimi itd. Tak czy inaczej, musicie zrozumieć, że Huxley był świadomy wszystkich tych rzeczy, ale w telewizji rozmawiał do widowni publicznej i musiał być bardzo ostrożny w sposób, w jaki się wymawiał. Nawet moglibyście pomyśleć, że chciał być lubiany w pewien sposób, widzicie. Lub może miał jakieś wyrzuty sumienia, bo wiedział, że to, o czym mówi, będzie nadużyte w przyszłości. I że ofiary, nawet, które nawet nie będą świadome, że zostały wykorzystane, będą doskonale łagodne i potulne, bo będą w ten sposób spłodzone i indoktrynowane i to zaakceptują, bo będą kochać swoją niewolę. Teraz, kiedy popatrzycie na tematy, które będę dzisiaj omawiał i pamiętajcie, że wywieszę wszystkie linki dziś wieczorem, abyście sami mogli sprawdzić i przeczytać dla tych poważnych studentów, bo ja wam tu nie daję szumu, ja wam nie daję emocjonalnego szumu, daję wam fakty w jaki sposób staliście społeczeństwem, jakim jesteście dzisiaj, co to wszystko spowodowało, nie stało się przez przypadek, widzicie. Zostało tak zaplanowane, tak samo jak przyszłość jest zaplanowana. I naprawdę, jeżeli wam się to nie podoba, musicie sami się o tym dowiedzieć i to zrozumieć, aby utrzymać swój indywidualny umysł, swój rozsądek. W każdym razie Aldus wspomniał, że jednym z jego zmartwień było, że źli ludzie przejmą te nauki i spowodują, że ludzie zaczną robić rzeczy, cała ludność zacznie robić rzeczy, które nie powinni robić, jak na przykład słuchanie się władców, którzy są zgnili i tak dalej, lub szaleni nawet. Na pewno to, co każą wam zaakceptować, jest nienormalne. Nie myślicie? I techniki, które są używane w telewizji i tak dalej, i nawet przez komedię, komedie zawsze są pierwsze, przez które pchają nowość. Pchają, a ludzie się śmieją. Jeżeli sprawi, żeby śmiali się z rzeczy, z których nie powinni się śmiać, jesteś w połowie drogi. Jeżeli także chcesz, aby założenie naukowe i biurokracyjne miało całkowitą moc w przyszłości, w imieniu władców musisz dewaluować życie. Faktycznie, Aldusa brat Julian Huxley w UNESCO dał świetne przemówienia na ten temat, o tym, jak będą musieli strącić ludzkość ze swego całku jako najwyższą istotę na planecie i sprowadzić ludzi do poziomu zwierząt. I on oczywiście też pchał planowanie rodzinne, i całą resztę, kompletna władza, wkrótce, kto może się żenić i kto nie. I już prawie tu jesteście, spowodowali, że małżeństwo jest prawie szczątkowe. Co najmniej nie funkcjonuje jak powinno. Nie można mieć normalnego związku, tak jak w przeszłości, jeżeli siedzicie i oglądacie telewizję każdego wieczoru, bo tyle psychologów i neurobiologów pracuje u boku producentów i scenarzystów, że wszystko jest bronią. I nie myślcie przez sekundę, że jesteście na to odporni. Niesamowita ilość pracy wchodzi w propagandę, do filmów i do tak zwanych komedii która zmieni wasze zachowanie i sprawi, że będziecie bardzo nieszczęśliwi z miejsca, w którym jesteście. I wam zawsze mówią, kim powinniście być. Te wszystkie śmiejące się twarze, my jesteśmy światem. Możecie je nazwać specjalnościami Bernaysa. Działają na ludziach niesamowicie sprawnie. Dołujecie, jeżeli mówicie, że to wszystko bzdury. I propaganda. W ten sposób ludzie będą reagować, ale dołujecie. Teraz pamiętajcie, że mówiłem na te tematy w przeszłości o Dolgaro, Józefie Dolgaro, który pracował w CIA dawno temu. W tym samym czasie, kiedy było słychać o Huxleyach i on kontrolował mózgi zwierzęce i ludzkie, pe pewnie też, jestem tego pewien 100% na odległość, przez bezprzewodowe implanty w głowach, używając gruntowo coś podobnego do sterowanych samolotów, gdzie macie mechanizm w ręku i przyciskacie pociski, które wysyłały sygnały, żeby obrócić ster i tak dalej, samolotu, który był w powietrzu. Wszystkie eksperymenty, które przeprowadził na zwierzętach, które Wam pokażę, nie te na ludziach, dowiecie się, że zo zobaczycie i jeżeli zapytacie się, dlaczego to robił, aby na przykład zatrzymać byka, zanim zaatakował matadora, to wszystko jest związane z tym, co ewentualnie mogą zrobić z Wami i jest połączone z masywy, masywnym szkolenictwem i indoktrynacją i całożyciowym szkolenictwem. Mówiłem na ten temat lata temu. Znowu, wejdźcie do sekcji archiwum na currentthodematrix.com. Mówił tam o różnych osobnikach za lat 20. i 30., którzy popierali całożyciowe szkolnictwo. Jeden z nich nazywał się Czerwonym Biskupem, zdaje mi się, i stał się arcybiskupem Anglii. On o tym mówił. I miał na myśli używanie intensywnej i stałej indoktrynacji poprzez szkolenictwo. Przez całe wasze życie, przygotowując was indoktrynacją na następny krok, zmian, zmian, zmian, modyfikacja zachowania, zmiana, zmiana. I o to im chodzi, jeżeli nie wiecie. A jeżeli nie wiecie, wszystko to, co oglądacie, jest wypuszczane dla publiki. To określenie publika jest bronią i stoi za tym plan również musi podporządkowywać się planu od opowieści i nawet opowiadań dla dzieci, zanim jeszcze zaczną szkołę w bajkach i tak dalej. Oni wszyscy dostają fundusze od rządowych departamentów kultury. Departamentów kultury. Filmy i cała reszta mają to samo, nawet byle jaki film będzie miał coś wbudowany, aby łechtać waszymi uczuciami lub coś innego, widzicie. Ale to wszystko chodzi o zmianę zachowania, jak na coś patrzycie i tak dalej. Także szkolnictwo całożyciowe jest stałe, przenoszone przez wszystkie nośniki komunikacyjne czy jesteś biernym słuchaczem, czy, e, czy widzem, kimkolwiek. To jest technika, którą używają. Teraz pierwszy artykuł, który wywieszę, będzie się, bierze się z UNESCO, organizacja, którym pierwszym naczelnym był bla, brat Aldusa Huxleya Julian dla nauki i spraw oświaty. Znowu, to znaczy ujednolicenie, całkowita indoktrynacja dzieci. Pamiętajcie, że prawdziwym znaczeniem szkolenia jest indoktrynacja. To jest o szkoleniu i celach zrównoważonego rozwoju UNESCO. Jest to powiązane z COP 2015-16 do 2030 roku. Znowu posiedzenie globalne, które mieli, gdzie podpisali ustawę, która teraz jest prawem. Jeżeli myślicie, że ONZ jest nieistotne, więc wracajcie do oglądania filmów. I pisze tu SDG, Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Szkolnictwa 2030. Aby zapewnić zintegrowane i sprawiedliwe szkolnictwo i promować dożywotnie możliwości do nauki dla wszystkich. Widzicie? I pisze. Światowy Program Szkolnictwa Szkolnictwo 2030 jest częścią 17 go, celów ONZ-u na zrównoważony rozwój SDGs, które stanowią Program 2030 na zrównoważony rozwój. Światowe cele starają się podjąć działania przez następne 15 lat w pięciu literach P, które są krytycznie ważne. Populacja, planeta, powodzenie, pokój, partnerstwo. I ja zawsze myślę, kiedy słyszę o tych celach, że lepiej będzie, jeżeli zrozumiecie podwójne znaczenie tych wszystkich nazw bo George Orwell o tym pisał w jego książce 1984, gdzie mieli Ministerstwo Miłości, gdzie Cię torturowali, aby przyprowadzić Ci rozum, widzicie, i podobnie. Sukces tych celów jest kierowany przez cel edukacyjny. SDGs odzwierciedlają ważną rolę szkolnictwa przez zawrzenie celów w jeden wolnostojący cel, cel czwarty. Także muszą dzieci kompletnie indoktrynować do tego planu i to się już ciągnie przez lata. To jest tylko tego następna faza, bardziej intensywna agenda. Aż w końcu nigdy nie będziecie w stanie udzielić jakichkolwiek sprzecznych poglądów. Dzieci, które wyrastają, mają to wszystko wbudowane w umysł jako dorośli. Widzicie? Szkolnictwo także obejmuje cel na zdrowie, to co jecie i cała reszta, bo Wam mówią, że genetycznie modyfikowane jedzenie jest dobre. Przyrost i praca. Jeżeli macie szczęście, jesteście zatrudnieni. Zrównoważona konsumpcja, znowu zmniejsza ilość, jaką je, będziecie jeść. A produkcja i zmiany klimatyczne. To wszystko ma cele polityczne, pamiętajcie. Oświadczenie Enxian, ten link też Wam wywieszył które stanowi zobowiązanie Wspólnoty Edukacyjnej do Szkolnictwa 2030, powierza, aby UNESCO prowadziło, koordynowało i było punktem centralnym dla szkolnictwa w ogólnej koordynacji SDG. Szkolnictwo 2030 i ramy działania nakreśla jak wcielić w czyn zobowiązania podjęte w Encheon na poziomach kraju, regionu i poziomu globalnego, i udziela wskazówki dla wprowadzenia szkolnictwa 2030. Także to ma być na, sk na skalę światową, widzicie, i już zostało wprowadzone. I wywieszę ten artykuł, tak jak mówiłem dziś wieczorem, razem z PDF, którą wypuścili z UNESCO gdzie tłumaczą, co on znaczy i tak dalej i jest dosyć interesujące, bo pisze My, ministrzy, głowy i członkowie delegacji, szefowie agencji, urzędnicy organizacji wielobocznych i dwustronnych i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, czy pytali się Was, żebyście uczestniczyli? Nawet nie wiedzieliście, że miało miejsce. Także nie macie nic z tym do czynienia, ale będzie miało na Was wpływ. Ministrzy edukacji, naturalnie, bo oni indoktrynują, pośrednicy zmiany, młodzież i sektor prywatny, znowu ogromne korporacje, zebrali się w maju w 2015 roku na zaproszenie dyrektora generalnego UNESCO w NCH w Republice Korei. Płaciliście za to wszystko, jeżeli nie wiecie o tym. Na cześć Światowego Forum Edukacji 2015 dziękujemy rządowi i ludziom z Republiki Korei za prowadzenie tego ważnego wydarzenia, jak i UNICEF i Banku Światowego. Znowu, to te, te same organizacje, UNICEF, Bank Światowy, IMF i cała reszta. UNFPA, UNDP, UN Kobiety i UNHCR jako współprzewodniczący tego spotkania za ich udział. Wyrażamy wyrazy uznania dla UNESCO za rozpoczęcie i zwołanie tego milowego wydarzenia dla Edukacji 2030. Znowu ludzie, którzy biorą udział w tych spotkaniach, są tymi samymi, którzy komponują reklamy, które oglądacie. Ci, którzy upewniają się, że reklamy są umieszczone w komediach i w filmach i tak dalej, i w wiadomościach. Na zawsze i non-stop, aż wszyscy będą indoktrynowani. I tu dalej gadają, jak wspaniałe, po prostu cudowne będzie szkolenie dożywotne i musi być. Musicie dostać swoją indoktrynację, widzicie. Także znowu Ministerstwo Miłości i Ministerstwo Pokoju, o których Orwell mówił, ta cała terminologia jest używana w tych artykułach, widzicie kiedy was przyzwyczajają, że będziecie wieśniakami w przyszłości, którzy nie kapną się, że są wieśniakami, bo indoktrynacja jest taka, będzie, będzie taka wspaniała i jest taka wspaniała i będą wykorzystywani w jakikolwiek sposób. Ich właścicielom będzie się podobało, jeżeli pozwolą im wystarczająco długo na to żyć. I się ciągnie i ciągnie i sami możecie sobie przeczytać, ja nie mogę znieść tego języka biurokratycznego i, i w sposób, jaki piszą, i wyszczekują jak biurokraci. I to specjalnie oczywiście. I teraz przechodzę do tego tu. Wszędzie widzicie to samo. To jest z Harvardu. Uniwersytet spotyka się z papieżem. Pisze. Uniwersytet Harvardu spotyka się z papieżem. Francis wita uczestników modelu ONZ z Harvardu 2016. Z Watykanu. Widzicie, to wszystko jest częścią UNESCO i całej reszty. Uprzywilejowana edukacja jest po to, aby dążyć za mądrością i służbą innym. Także będziecie służyć. Pamiętajcie, Aldous Huxley powiedział, że ewentualnie będziecie kochać swoją niewolę, widzicie. Nie będziecie wiedzieć dlaczego, po prostu wypierowam mózgi. Także. Będziecie służyć innym, szczególnie najbardziej narażonym i skrzywdzonym. Papież Francis powiedział studentom uniwersytetu spotykających się w Rzymie w tym tygodniu na Międzynarodowej Konferencji Harvardu, przemawiając do 2500 uczniów w sprawie 115 krajów, papież powiedział, przywitał ich w Watykanie i zachęcił do dążenia za prawdą, czyją prawdą. Jako prawdą, zrozumieniem i mądrością. Nie tylko dla własnego dobra, ale dla dobra swoich miejscowych gmin i szerszego społeczeństwa. Także znowu, tu macie miejscowe gminy i szersze społeczeństwo. To wszystko z UNESCO widzicie. Międzynarodowe spotkanie ma miejsce w Rzymie w tym tygodniu na cześć światowego modelu ONZ z Harvardu 2016. Coroczne spotkanie jest najbardziej międzynarodowo rozmaitą konferencją modelu ONZ i największe poza Ameryką Północną. Pisze, celem świata Harvardu MUN jest uczenie studentów uczelni, rozumienia świata, w którym żyją i wykorzystywania narzędzi wzajemnej współpracy i dyplomacji, aby go polepszyć. Także oni wam powiedzą, jak będziecie rozumieć i co powinniście rozumieć i używanie narzędzi dyplomacji, jakie narzędzia dyplomacji, czy to ma znaczyć, że mamy się położyć, pozwolić, żeby nas zdeptali, stawać w obronie wszystkiego, co jest złe? Piszę w komentarzach do studentów uniwersytetu, papież podkreślił, że wiedza nie tylko wpływa z książek, ale też przez doświadczenia i spotkania. Największą korzyścią waszego czasu w Rzymie, powiedział, jest wasz czas wspólny i spotkanie się z ludźmi z całego świata. którzy przedstawiają nie tylko współczesne wyzwania, ale przede wszystkim bogatą różnorodność talentów i potencjałów ludzkiej rodziny. Święty Ojciec wyraził nadzieję, że ich doświadczenie wiecznego miasta doprowadzi do spostrzeżenia zobowiązania Kościoła katolickiego, w usłudze, tu znowu macie usługę, potrzeb biednych i uchodźców. On chce sprowadzić uchodźców do całej Europy, tak a propos. I wzmocnienie rodzin i gmin i zabezpieczenie niezbywalnej godności i praw każdego człowieka, naszej ludzkiej rodziny. My chrześcijanie wierzymy, że Jezus woła nas, abyśmy służyli naszym braciom i siostrom, którzy dbają o innych, bez względu na ich pochodzenie i okoliczności. Powiedział. Ciekawy jestem, czy sprowadził członków ISIS i poprosił o to samo. Co? Wywieszę też ten artykuł z wiki, jeżeli wy jesteście znudzeni robieniem tego sami. Na ten sam temat Harvard Moon, światowy model ONZ Harvard. Zastanówcie się, światowy model ONZ. I mówię wam tu, jakie są ich cele i tak dalej. I jak y, każdego roku przeprowadzają się do innego międzynarod międzynarodowego miasta, istnieją od 1991 roku i byli w 23 miastach na 6 kontynentach i tak dalej. I pisze, światowy moon Harvardu używa ambitny proces licytacji, aby wybrać lokalizację konferencji i przywitać grupy. Teraz y, zajęcie tej konferencji. Uczestnicy są przypisywani kraje lub inne organizacje, to znaczy organizacje pozarządowe, te na które nie, głosu nie głosujecie, widzicie, lub liderów, aby debatować na ważne tematy międzynarodowe podczas symulowanego posiedzenia międzynarodowej organizacji, to jest IGO, także wasze NGO stają się częścią IGO, widzicie. Światowe Mun dzieli wszystkie komisje na trzy i wyliczają je wszystkie tutaj. Także to wszystko biurokracja, karta Narodów Zjednoczonych i ich cała propaganda i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, wszyscy wasi liderzy są. Znowu, mówiłem na ten temat na poprzednich audycjach, jak wybierają dzieci w szkole, te, które będą przywódcami przyszłości, aby upewnić się, że plan, nie zmieni ścieżki, widzicie. W Anglii macie wspólny cel, który to robi i inne organizacje w Stanach i w Kanadzie i innych miejscach. To wszystko to to samo naprawdę. Inaczej się nazywają, ale ich fundusze wypływają z tego samego źródła, dla tego samego celu. I sami możecie sobie o tym poczytać. Teraz... Jest grupa studentów, która dostała nagrodę Młode Młode Dzieci za globalną piosenkę Dzieci o Zmianach Klimatowych przez ONZ. Znowu, wasze podatki za to zapłaciły, aby upewnić się, że indoktrynacja jest przekazana przez dzieci. Fajnie jest, kiedy dzieci śpiewają o takich fajnych rzeczach, prawda? Czy to piosenki Partii Młodych Komunistów, które mieli w Związku Sowieckim, lub te od Mao Zedong, wiecie, my wszyscy pracujemy na piękną przyszłość i tak dalej, lub nawet Młodzież Hitlera, Naprawdę wspaniałe, co? Jak zawsze używają dzieci, aby wygrać serca dorosłych. Widzicie, jest wiele dróg do zmienienia waszego zachowania i oni znają je wszystkie. Nie ma żadnej sztuczki, która nie została użyta. I pisze, burmistrz Bon i ONZ wręczyli grupie młodych uczniów nagrodę za najlepszą globalną dziecięcą piosenkę o zmianach klimatowych. I pisze, Dzieci ze szkoły podstawowej garfield Kienkow w Bonn w Niemczech zabrał do domu nagrodę za najlepszą dziecięcą piosenkę w konkursie muzycznym globalnym Młodzieży 2015, który był zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Awansowania Nowotworskich Podejść do Wyzwań Światowych, współpracując z UNESCO znowu i z Sekretariatem Zmian Klimaty Klimatycznych ONZ. Także znowu, zawsze używają y, propagandy u dzieci, aby upewnić się, że propaganda się poprawnie w ich wszczepi. Popatrzcie na małą czerwoną książkę, z której wszystkie dzieci musiały recytować i, i wymachiwać jak Biblię w komunistycznych Chinach Mao Zedong. Pisze, kreatywność tych utalentowanych dzieci, te dzieci są uczone przez dorosłych. Wywieszę wideo, abyście mogli oglądać i wsłuchajcie się w słowa. I zobaczycie zieloną, znowu zieloną wiedźmę lub e, kimkolwiek jest, lub może wróżką. Kto wie, dorosła osoba upewnia się, że dzieci wszystko robią poprawnie, że śpiewają razem, a one patrzą dookoła, bo mogłyby śpiewać cokolwiek innego widzicie, jak wycieranie wiecie czego z nosa. W ten sposób wykorzystują dzieci. Zawsze wykorzystywali dzieci dla tego rodzaju propagandy. I, I jeżeli posłuchacie słów tej piosenki, aktualnie mówią nie chcemy żadnych samochodów i podobnie. Chyba, chyba, chyba potrzebują nie, trochę samochodów, mogę sobie wyobrazić, ale znowu używają byle jakie bardzo złe słownictwo. To jest rodzaj dzieci, jakich potrzebują. Źle, źle wyrażających się i dorosłych też przypuszczam. Nie potrzebują kąpieli także, taka propos, Także to śpiewają też w piosence. I teraz mamy tutaj ten. Y, obóz letni McDonalda. McDonald, wiecie, ten sklep z hamburgerami. Pokazuje młodzieży kulturę fast food podczas szkolenia dzieci, jak sprzedawać jedzenie. To jest stary pomysł. Znowu Burney stał za tym wszystkim jak złapać dzieci, założyć obozy letnie, rodzice są szczęśliwi i znowu indoktrynacja wszystkimi piosenkami, które są w lekramach, jak chór z klaunem. Co to wam mówi, że klaun ich będzie uczył? I zapewnia to przyszłościowych klientów, którzy dorosną i nie będą naprawdę wiedzieć, dlaczego wracają do tego miejsca, które sprzedaje im nawet nie można tego nazwać jedzeniem, ale będą mieli jakich, jakieś tam wspomnienia, czegoś tam widzicie. Działa to bardzo dobrze i wiedzą o tym również. I pisze tu. Tu w inhabitats, inhabitats Popieramy działalności letnie i obozy letnie dla dzieci. Widzicie dzieci tu, ale to znaczy młode kozy. Hmm. Ale jesteśmy zakłopotani przez McDonalda Kiri Crew Workshop, obóz założony przez McDonald Filipiny. McDonald's Kiri Crew Workshop jest pięciodniowym programem letnim zaprojektowanym dla dzieci w wieku 6 do 12 lat. W czasie programu uczestnicy Kiri Crew doświadczają pracy w restauracji, jak na, na przykład witanie klientów i pomaganie pracownikom przy drive-thru i frontowej ladzie. Dodatkowo według McDonalda Filipiny dzieci pokazują swoje umiejętności przez kreatywne pracownie plastyczne, i uczą się wartości ciężkiej pracy. Znowu, będziecie kochać swoją niewolę, dyscypliny i pracy zespołowej. Wszyscy musicie być zjednoczeni, widzicie. Świat jest, zje wi świat jest zjednoczony przez lekcje kształtowania wartości. Lekcje kształtowania wartości, co? Byście pomyśleli, że taki program oparty na fast food będzie widziany krzywym okiem, ale obóz istnieje od lat 90. i jest niesamowicie popularny. Więc są stare filmy dokumentalne, jeżeli możecie je do były puszczane w telewizji dawno temu, może w latach 70. lub 80. i pokazują wam te obozy w Stanach i innych miejscach, gdzie dzieci znowu stoją w szeregach jak chór, i są indoktrynowane, żeby śpiewać stare piosenki McDonalda o jedzeniu. Niesamowite. Kreują przyszłościowych klientów, i znowu połączą to z innymi fajnymi zajęciami, jak tańca. Ale jestem pewien, że razem z tym dostają całą indoktrynację zrównoważonego rozwoju, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie? Ten, tu artykuł nazywa się nowe średniowiecze z te, Wyzyskiwanie wiary, aby wymusić posłuszeństwo klimatowe. To jest powiązane z facetami na czele wszystkich kościołów, którzy są w to zamieszani. Oczywiście pisze Wojownicy klimatu sprawiają wrażenie, że coraz częściej szukają sposobów, aby wykorzystać wiarę ludzi, aby wymusić zgodę przeciętnych ludzi na przyjęcie zielonej nędzy, do porzucenia transportu mechanicznego i pozwolenia, aby ziemia Uprawna powróciła do dziczy. To jest przyszłość, widzicie, którą wprowadzają. Imamowie i inni liderzy religijni są rzadko używanym środkiem w pchnięciu akcji walczenia ze zmianami klimatycznymi, eksperci, ucz uczeni, duchowni mówią. Liderzy religijni mają podstawy moralne, aby zwracać się do ludzi i biznesów, żeby wzięli pod uwagę wpływ swojej działalności na środowisko i podjęli większą rolę w, w zmniejszeniu własnego śladu węglowego. Ja nigdy nie miałem śladu węglowego, cały czas patrzę za siebie, ale i znalezieniu dróg do uporania się ze zmianami klimatycznymi. Eksperci powiedzieli w czasie wielowyznaniowym zebraniu w Islamabad, pisze, Mullah Tahir Ashrafi, przewodniczący Centralny Pakistańskiego Kolegium Ulema, Krajowy Kolegium Uczonych Religijnych, powiedział fundacji Thomson Routers, że imamowie w Pakistanie mogliby mieć bezprecedens bezprecedensową możliwość wywierania działalności na rzecz zmian klimatycznych. I dalej piszą, ale wpierw powiedział, potrzebują szkolenie, aby rozumieć komunikować o problemach w właściwy sposób w kraju, który mocno cierpi na susze związane ze zmianami klimatycznymi, powodzie, straty plonów i innych problemach. Ja też bym wspomniał genetyczne modyfikowanie. I teraz przechodzę do tego tu. Izba Reprezentantów przedstawia projekt ustawy, aby uznać magikę. Może będziecie się z tego śmiać, ja myślałam, że to jest kawał na początku 1 kwietnia, ale to wyszło 15. Magikę jako wartościową formę sztuki i skarbu narodowego. Myślałem i wymyśliłem, że może jest to odpowiednie, bo w sposób, w jaki przybyliśmy tu, gdzie ludzie wierzą w to, co wierzą, jest magiczne, ale nie jest, bo to wszystko zostało wprowadzone naukowo przez indoktrynację, stałą indoktrynację, ale pracuje jak czar, prawda? I pisze, Republikanie Izby nie wiedzą, jak przepuścić osobne ust ustawodawstwo kontroli broni lub ukroić wydatki, ale upierają się, żeby czarodziej David Copperfield został uznany jako skarb narodowy. Pisze, izba reprezentantów, chociaż nie mogła przepuścić ustawy kontroli broni itd., wychwala zalety magii. Rezolucja czcząca tych fachowców pokazu zręczności zdolnych do wyciągnięcia zająca z kapelusza lub piłowania kobiety w połowę została przedstawiona w poniedziałek. Takiś horror może. Pośród tych, którzy przedstawili czterostronny projekt ustawy był przedstawiciel z Nowego Jorku Dan Donovan, chyba republikanin razem z sześcioma innymi współpracownikami GOP. Także ten projekt ustawy pod numerem 642 w sposób niewytłumaczalny wymienia magika Dawida Copperfielda 8 razy i Hariego Houdini tylko raz w wysiłku, aby uznać magię jako rzadko spotykaną i cenną formę sztuki i skarbu narodowego. Według ustawy magia jest wielozadaniową formą sztuki, która pozwala ludziom doświadczyć rzeczy niemożliwych i przeistacza rzeczy przeciętne w niezwykłe. I przewyższa bariery rasy, religii, języka i kultury. Projekt ustawy, dopo, dopominający się o skuteczny wysiłek narodowy, aby wspierać i zachować magię, czeka na głosowanie przez całą Izbę. Ale znowu, dlaczego nie? Wszystko inne jest, co przepuszczają, jest szalone, nie myślicie? Ale wiecie, zdaje mi się, że to Arthur C. Clarke powiedział, że dla ludzi prymitywnych nauka zaawansowana wygląda jak magia. I większość ludzi faktycznie w tak zwanych krajach cywilizowanych praktykuje ją cały czas. Jest praktykowana na nich cały czas. Popatrzcie na efekty. Nabierają się na całą indoktrynację. Większość nich się nabiera się. I wiedzą o tym na górze. Znowu zawsze powtarzam, że łatwiej jest kontrolować masy niż jednostki. Mniej pracy zabiera. I jeżeli spojrzycie, rodzaje rewolucji, które wam dają, powtarzają się. Są zawsze szko szkodliwe dla was na długą metę i dla tych, którzy przyjdą, zaprojektowane przez waszych mistrzów nad wami, używając wszystkich sił technologicznych, aby was propagandować. Miejmy rewolucję seksualną, bierzmy narkotyki, słuchajmy rock'n do końca życia, więc przepraszam ludzie, ale starzejecie się, nie możecie mieć seksu, narkotyków i rock'n'rollu na zawsze. I rock'n'roll już, rock już nawet nie ma. Mamy dziś, co Marshall McLuhan nazwał plemienny śpiew. Do tego został sprowadzony. I także nie możecie być starzejącymi się hipisami do końca, wiecie. Utrzymując się jak, jak bardzo oświcony jesteś naprawdę, facet. A to wszystko magia, magia. Więcej ludzi dziś chodzi do psychiatrów niż kiedykolwiek indziej. Bo ludzie sobie nie, nie radzą, ludzie nie mogą znaleźć partnera, małżeństwa rozwalają się, wszyscy kłócą się. Bo wszyscy są uczeni przez telewizję i tak dalej i talk shows w telewizji, że powinniście mieć to wszystko i pokazują wam zdjęcia pałaców i wszyscy bawią się wspaniale i tak dalej. Mit. Magia. Tym to jest. Ale działa. Wszyscy są niezado niezadowoleni. Bo teraz żyjecie... Kiedy wierzycie w czary i ten niekończący się optymizm, jesteście nierealistyczni, widzicie. Działa bardzo dobrze. I pamiętajcie też, że niekocząca się rewolucja także oznacza zagładę. Rewolucja to nie jest tylko budowa od nowa. Musicie zburzyć przeszłość, żeby wprowadzić nowość zaplanowaną przez waszych mistrzów. Ale musicie myśleć, że to wy ją wprowadzacie i że jesteście częścią rewolucji. Wszyscy pracują ku swojemu upadku. Bez zastanawiania się. Są uczeni, że robią dobrze. Masa ludzi, gdzie wszyscy posuwają się ku nowemu, wspaniałemu światu. Więc my wszystko o tym wiemy, prawda? Na czym się skończy. I tak się skończy, bo ludzie oddają swoją umiejętność bycia jednostką, aby mieć własne myśli i podejmować decyzje. Bo jesteście miażdżeni przez wojenne techniki propagandyczne, jeżeli myślicie tak, to musicie być źli. Jeżeli nie zgadzacie się z tym, to musicie być źli. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste, ale działa, bo jest stałe i niekończące się, gdziekolwiek nie spojrzycie. Poddajcie swoją jednostkę, chodźcie tu i weźcie Somę, i bądźcie w spokoju ze wszystkim. Podobnie do ekstazy, złączcie się ze światem. To jest wszystko sztuczne. Ale będziecie kochać swoją niewolę. To jest komunikat. Prawda? Ale dajcie im optymizm. Kiedy to wprowadzacie, dużo optymizmu, techniki motywacyjne widzicie. Teraz nie myślcie, że to, o czym mówię, jest pesymistyczne. Możecie odzyskać swój mózg jeżeli chcecie i nauczycie się kiedy siedzieć cicho poruszając się wśród nieżywych. Bo nie ma sensu w zmienianiu ich, jeżeli są nieżywi, widzicie. I powinniście być wdzięczni, że z jakiegoś powodu kompletna indoktrynacja na was nie zadziałała idealnie. Ale zadziałała na nich i to nie jest ich wina. Naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze. Także miejcie trochę nadziei, dumy i przyjemności w imieniu własnego umysłu i w używaniu jego. Pamiętajcie też, że wywieszył wideo z YouTube, jak na przykład Astronauci klimatu z ONZ dla dzieci, nie mówiąc o dymie, który wychodzi z rakiet, kiedy wystrzelają je w przestrzeń, i tytułową piosenkę McDonalda Kiri Crew również. Jedne zostało wypuszczone w Niemczech, które jest dosyć interesujące. Znowu, propaganda przez co, co powinno być komedią, nazywało to komedią. I zobaczycie, co promują nawet w komediach. Jest serialu telewizyjnego z Niemczech, z New Magazine Royale. Komedia. Krytyczna komedia. Pamiętajcie, że możecie kupić dyski i książki na curingthroughthematrix.com i możecie złożyć donacje również, co pomoże mi przeżyć. I tak jak mówię, bądźcie szczęśliwi i bądźcie szczęśliwi, że jeszcze macie własny mózg. Jesteście uczeni, że musicie być szczęśliwi cały czas, ale jest to niemożliwe, chyba że jesteście mani maniakami. Widzicie i to problem. Także od chemisza i ode mnie z Kanady, gdzie nadal pada śnieg? W kwietniu, dobranoc, i niech wasz Bóg bogowie idą z wami.